POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek pierwszy. W kolejnym pofik ponownie miałem przyjemność gościć Nataszę Ziłkowską-Kurczuk. Reżyserkę, scenarzystkę, dziennikarkę i wykładowczynię. Rozmowa dotyczyła jej najnowszego filmu pod tytułem Zawód fotograf, w którym ludzka pasja do fotografii emanuje z każdej sceny. Pani najnowszy film, zawód fotograf. Skąd pomysł? No i coś o filmie, gdyby mogła Pani przytoczyć? Pomysł znalazł się na planie poprzedniego filmu, czyli twarzy Nieistniejącego miasta. Bo tam mieliśmy taki malutki plan, taka, taka kameralna praca i film urobiony bez dźwięku, więc można było rozmawiać. No i tak rozmawialiśmy o, między innymi o fotografii. No i się okazało, że są pewne tropy, którymi może warto byłoby się zająć jeszcze dotyczące właśnie fotografii. Napisaliśmy wspólnie z Marcinem Cudzińskim projekt do Lubelskiego Funduszu Filmowego w sumie nieoczekiwanie <grywania> dla mnie. Dostaliśmy dofinansowanie i zrobiliśmy ten film. A Marcina właśnie poznała Pani przy okazji tego poprzedniego filmu? Nie no, Marcin był studentem moim, to był pierwszy rocznik kulturoznawstwa. No i tak gdzieś tam się mijaliśmy, później on rozpoczął pracę w Planie Grodzkiej, więc ja tam dosyć często różne rzeczy przy współpracy z Bramą Grodzką robiłam. No i tak się jakoś gdzieś mijaliśmy I w pewnym momencie zaczęliśmy pracować przy przynajmniej przy tych dwóch projektach razem. A sam tytuł, Zawód Fotograf, to jest nawiązanie do Zawodu Reporter? Najpierw był fotograf. Bo to był taki tytuł właściwie roboczy, bo trudno było znaleźć, miał być, znaczy Marcin chciałby, żeby to był dół klubeckiej fotografii, ale to nie jest dobry tytuł na film, więc chciałam, żeby to było takie krótkie, nośne i w miarę pojemne, no to wymyśliliśmy na początku przynajmniej przypisanie projektu, to był fotograf, no ale w tym czasie, kiedy nasz film był robiony, no powstał inny film o tytule fotograf. No więc chciałam to jakoś odróżnić, ale potem się okazało, że jest film o tyle, zawód fotograf, zrobiony <głos》>, no, kilka, jakieś tam lat temu, to Juda studencka, ale już doszliśmy do wniosku, że już bez przesady. Natomiast tak, no, zawód fotograf to się odnosi również do filmu, a to nie niego tak jak najbardziej, ale też może jest lepszym niż fotograf. Dlatego, że fotograf wskazywałby, że bohaterem jest Marcin Suciński, a to nie jest tak z bohaterem, jest też jakimś rodzajem takiego przewodnika po tym świecie. Natomiast ten zawód, no to właśnie, ponieważ tam dużo było odniesień do takich zakładów fotograficznych, niekoniecznie artystów, fotografików tylko, więc ten zawód chyba okazał się takim najbardziej tutaj też nośnym wyrażeniem. Ale powtarzania tego słynnego ujęcia nie próbowała Pani zrobić z kratą to jest chyba niemożliwe. Ani tak brutalnie się nie kończy film. Ani tak się nie kończy, nie. Kończy się jakimś takim otwarciem chyba nowym. Bo co, co teraz? No, to, to jest pytanie dotyczące chyba tej powszechności fotografii, że tak jak ostatnio rozmawiałam z Tomaszem Tomaszewskim, że on mówi, że każde zdjęcie nawet takie techniczne, jak się kupuje aparat cyfrowy, to jest świetnej jakości i nie trzeba właściwie niczego, nic umieć, żeby zrobić dobre zdjęcie. No jest teraz pytanie, co jest fotografią, on nazywa to tak, że jest zdjęcie i jest fotografia, no i to chyba jest dobre rozróżnienie. Ja w głowie tak samo sobie rozróżniałem, chociaż nie jestem tak uzdolniony jak pan Tomaszewski. Mówiła pani, że właśnie film kończy się tym otwarciem, czy zakłada pani, że za kilka lat, żeby wrócić dalej, opowiedzieć jeszcze co się wydarzyło powiedzmy u Marcina i fotografii w Lublinie? Były też głosy na premierze takie, że to w ogóle że za krótki jest ten film, że jeszcze powinno być więcej, albo że właśnie kolejne części, ale nie wiem, no, rzadko wracam do tego samego tematu, bo to się tak mówi, tak, może coś jeszcze zrobimy, a później po latach się okazuje, że albo są inne pomysły, albo że już po prostu wszyscy są w innym miejscu, ale to nigdy nie wiadomo, no, może akurat się okaże, że tak, tak, coś takiego się wydarzy, że to będzie kolejnym tematem fotograficznym. Jak pani uważa, będąc już w tym temacie fotografii tradycyjnej, no skoro mamy tak dużo i taką łatwość tworzenia obrazów cyfrowo, skąd takie właśnie duże zainteresowanie tą tradycyjną fotografią? To jest rodzaj ucieczki powiedzmy od tej technologii, czy większa kontrola? No ja obserwuję, no Marcina znam już też kilka lat i poprzez niego też i większość tych opowieści, które są w filmie też już poznałem siłą rzeczy, ale tak jak i on powiadał, jak Max Skrzeczkowski opowiadał, jest właśnie duże zainteresowanie tymi wielkimi pudłami, wielkimi klatkami, że to jakby się rozwija coraz bardziej, w miarę możliwości ograniczonych. Może dlatego, że przy tej fotografii analogowej mimo wszystko ja tak ma większych Innymi narzędziami oczywiście tak, no bo można przy pomocy tam programów komputerowych właściwie preparować zdjęcie, nawet nie trzeba go robić, ale wydaje mi się, że też że to, to jest takie bardziej też magiczne, że jakby nie, nie do końca, mamy tą możliwość ingerencji nie do końca wiemy, co z tego wyjdzie. To pewnie dlatego, ale też inne są zdjęcia robione na roku. Ja ostatnio dałam córce taki aparat, czy ona go odkryła, bo ja go odkryłam już dawno, taki, który mój brat chciał wyrzucić, bo to jest aparat, nie wiem, czy mogę powiedzieć, Markę i proszę. czy to jest gadżet, który się dostaje tam, jak się kupuje krę, czy coś w, w stylu z kosmetykami. No i mówi, Bart, to dostań, mówię, ja to wyrzucę, jak chcesz to sobie weź. To jest taki aparat, który robi tylko obstry, nic więc więcej. Ma funkcję panoramiczną, czyli jak na światła dwie klatki na raz, to takie zdjęcie jest takie większe. Ja kiedyś aparatem aparatem wzięłam, że jest lekki, bo tam nic nie ma w środku, więc on naprawdę waży tyle, co paczka papierosów. Wziąłam go e, na taki wyjazd do Pragi z studentami, mm, no i tam oczywiście nie, nie wiadomo, co z tego wyjdzie, bo tam nie ma żadnych parametrów, jest tylko pstry. można ewentualnie, e, nie wiem, przytrzymać dużej migawkę, jak jest za mało światła, pewnie tylko tyle. I zrobiłam takie zdjęcie, wychodząc z katedry w e, Pradze po deszczu i jakieś tam zdjęcie i mąż mi przyniósł wywołane zdjęcia i ja tak patrzę, no skąd ty masz te zdjęcia? są twoje zdjęcia, ja chyba sobie żartujesz. Dlaczego? Ten aparat robi w ogóle niesamowite te zdjęcia i jak moja córka to odkryła, która się zajmuje fotografią, powiedzmy, no może nie, nie, nie profesjonalnie, ale już sporo tych, tych, tych zdjęć zrobiła i też miała nawet parę wystaw, to mówi, że to jest w ogóle najlepszy aparat i jeszcze używa starych filmów przeterminowanych, czarno białych bo one wtedy mają, to nie są czarno-białe filmy, tylko są takie jakieś inne, albo lekko sypiowe, albo jakieś takie lekko żółtawe, Coś takiego mają zupełnie niezwykłego, czego się nie uzyska żadnym Photoshopem ani innymi programami komputerowymi. Więc ona teraz właściwie głównie na tym aparacie robi, robi zdjęcia i uważa, że to jest w ogóle genialne. Mimo, że on nie, nie zawsze łapie ostrość, bo tam nie ma możliwości ustawienia ostrości. Także łapie tylko ostrość tam, w tym miejscu, gdzie ma jakby najbliżej. A dzięki temu też różne y, takie walory przestrzenne się uzyskuje. Mi się wydaje właśnie, że w tej fotografii cyfrowej brakuje przestrzeni. Że to wszystko jest takie właśnie zerojedynkowe. To tak jak obraz w cyfrowym telewizorze też jest zerojedynkowy, jedynkowy To są mnóstwo tam punkcików i, i, i tyle. Natomiast tutaj to jednak jest światło, które zostaje. Ten ślad poświetla. I to dotyczy i robienia filmów na taśmie, i tej fotografii analogowej. Przypuszczam, że jeszcze inaczej było z tymi szklanymi negatywami, czy jeszcze tam jakimiś innymi płytami, o których lepiej może powiedzieć Marcin Sodziński, że to jest jeszcze inny zapis, ale to zawsze jest to widmo światła, które tam zostaje. I to chyba na tym polega. No, a w tym momencie, jak będzie premiera podcastu, to akcje i froszera pójdą w górę. Od razu Pani <głos> zareklamowała, żeby tylko aparaty dostać. No przy... nie ma tych aparatów. No to teraz znowu, jak to się po, rozejdzie. To to. No one na pewno zdjęć już nie robią. A czy Panią kiedyś ciągnęło stronę fotografii, a nie no, filmu? Tak. To znaczy ja dostałam jakieś tam aparaty na komunie, ale one gdzieś przepadły, bo kiedyś aparat to był w ogóle tak jak rower. Kiedyś, bo teraz, znaczy teraz też są drogie rowery. No więc oczywiście miałam jakiś tam aparat robiny. wtedy, kiedy musiałam zrobić zdjęcia, czyli kiedy zdawałam do szkoły filmowej, bo tam jedno zadań było zadaniem fotograficznym, no to pożyczyłam aparat od kolegi, tylko pokazał, co trzeba wstryknąć i tam, żeby coś było w ogóle widać. Nie było filmów, były jakieś filmy Orwo, takie, na których w ogóle, żeby cokolwiek wyszło, trzeba było mieć naprawdę duże zdolności i, i wiedzę przede wszystkim. No i zrobiłam jakieś tam zdjęcia, które, małe formaty, bo nie było mnie też stać na to, żeby robić jakieś powiększenia, więc taki najmniejszy format, nie wiem, malutki. No i jak wyjęłam, oczywiście tam było 36 klatek i, i tyle, co nam się wtedy wydawało, że jest bardzo dużo, I jak wyjęłam to z koperty, w której dostałam, z zakładu fotograficznego, no bo też nie było dostępu do ciemni, no to tam może jedno było takie, które jakoś wyglądało. I po prostu schowałam to do tej koperty i nikomu nie pokazałam. Gdzieś tam one są do dzisiaj. No i pojechałam na ten egzamin. Nie mając ani aparatu, ani w ogóle żadnej wiedzy na ten temat, no było zadanie fotograficzne, natomiast był nowy dziekan, który stwierdził, że my nie musimy umieć robić zdjęć, tylko musimy umieć jakby je wymyślić. W związku z tym mogliśmy sobie, jeżeli y, ktoś miał taką możliwość, dobrać kogoś, nam te zdjęcia zrobi. Na przykład studentów Wydziału Operatorskiego. Ja tak zrobiłam. No i wyszły rzeczywiście świetne zdjęcia. Y, no nie tylko pod względem technicznym i tak dalej, ale też bardzo się podobała właśnie cała ta idea. Natomiast później w Szkole Filmowej też robiliśmy zdjęcia, bo mieliśmy zajęcia z fotografii z Panem Hanemanem, który, on, się, on już chyba nie żyje, Mówił, że to jest najstarszy w ogóle fotograf żyjący w Polsce, że on jeszcze pamiętam chyba czasy przedwojenne, a jeden z pierwszych, który fotografował w ogóle y, powojenną Warszawę. Więc takie te zdjęcia z Gliszcz i tak dalej, to są jego. Y, no i oczywiście taką tradycyjną fotografią się zajmował. Mieliśmy też zdjęcia, zajęcia z Panem Profesorem Jachodą, który nam kazał robić slajdy. To w ogóle była wyższa szkoła jazdy, bo się okazało, że te slajdy się dość trudno robić, te kolorowe, żeby ten kolor był taki, jak trzeba. To trzeba było dobrze to ze światłomierzem wymierzyć, żeby czerwony był czerwony, a zielony zielony, a nie jakiś inny. No i nawet muszę powiedzieć, że ten slajdy mi wyszły, nie wiem jakim cudem. Yy, natomiast yy, no mieliśmy różnego rodzaju ćwiczenia takie, albo reportażowe, gdzieś tam, tam jakiś planer zawieźli, do książa. Pamiętam, że w jakiejś fabryce robiliśmy zdjęcia, w fabryce chyba jest czy czegoś. No one też były marne, moim zdaniem, no ale przynajmniej jakoś tak można było się z tym otrzaskać. I raz mi zniknęły zdjęcia w suszarce i to było straszne, ponieważ były naprawdę niezłe, takie jakieś inscenizacyjne ćwiczenie robiliśmy i po prostu wzięłam w negatywie, że one są naprawdę dobre, że przynajmniej tam coś widać, że jest takie światło jak chciałam i po prostu w suszarce, ktoś się suszy w takiej specjalnej suszarce, jak patrzyłam na te zdjęcia, to tak ładnie znikają i moi koledzy, nie ruszyłam? Moi koledzy operatorzy co długo myśleli nad tym, co ja zrobiłam źle, bo to musiało coś z chemią być nie tak, że one zniknęły i dopiero tam ktoś mi wytłumaczył, co, co, co tam było nie tak. No ale tych zdjęć już nie ma. I w sumie z, z, jedno zdjęcie, to się bardzo wszystkim podoba, ja gdzieś tam, gdzieś je mam w albumie. Zrobiłam takie zdjęcie też jakimś, bez, jakimś aparatem, może to był Zenit, który mogliśmy mogli ze szkoły pożyczać, to w ogóle było jakieś cudne. No techniki, Zenic z trzema obiektywami, szeroki, długi taki właściwie ten obiektyw. I zrobiłam zdjęcie w ogóle bez światła yy, mojej siostrze w jakimś takim kapeluszu, w łazience. W łazience dlatego, że można, że odbijało się światło od tam różnych ścian i tak dalej. I ono tak wyszło, jakby to było takie zdjęcie przedwojenne, jakieś takie dagerotypowe. I to bardzo się to podobało, no wtedy, kiedy już inna fotografia zaczęła wchodzić. Także no, takie mam tam już doświadczenie, ale ja chyba nie mam aż takich zdolności do fotografii czy zdarza mi się robić jakieś fajne zdjęcie, ale nie chcę mi się nosić tego ciężkiego sprzętu, więc jakieś takie sobie też kupiłam parę takich, dwa takie aparaciki, które można unieść, no i ponieważ na szczęście przez ostatnie lata mogłam być w różnych dziwnych miejscach na świecie, no to trochę tych zdjęć zrobiłam. No i myślę, że tam przynajmniej no moja córka z tysiąca <śmiech> zdjęć moich ostatnio wybrała chyba pięć i mówi, że ja cię nawet obrobię, bo one są niezłe, no więc mi rzeczywiście obrobiła. No. I, I mówi, że tak, no to, to, to, to jest jakieś tam zdjęcie. No, ja, tak, ja nie lubię takich technicznych rzeczy, bo zawsze mi się coś psuje i to jest problem. A czy z tego powodu też yy, nie korci pani by samej chwycić za kamerę? No właśnie nie. Zatem tym to jest też duży wysiłek fizyczny, ja już nie mam na to siły, żeby tam gdzieś z tą kamerą, chociaż te kamery teraz są oczywiście lżejsze i tak dalej, ale jakoś mnie chyba nigdy do tego nie ciągnęło. Znaczy ja w ogóle przypadkowo do filmu się jakoś tak wkręciłam. Mnie bardziej interesował zawsze teatr. I chyba dochodzę do tego, że już bym chciała znowu w teatrze, ale to nie wiem czy to jest możliwe w ogóle teraz. Bo nie chcę też jakiś alternatywy teatrów, tylko właśnie taki, teatr, taki normalny teatr, gdzie ma scenę, są aktorzy i w ogóle cała ta atmosfera mi się chyba zawsze podobała. Kulis i, i tego wszystkiego, chociaż jestem wychowana na teatrze alternatywnym. I to też ma oczywiście swoją wartość, ale już teraz to, co widzę w teatrze, to mi się tak czasami mniej podoba, że już ta, ta alternatywa już idzie w taką stronę, że to trudno powiedzieć, to się nawet nie określa jako teatr, tylko sztuki performatywne. Więc to już nie, nie do końca o to mi chodzi. To może powinna Pani teraz już podwójnie filmować teatr i pisać sztuki, by było wszystko pod kontrolą. No, trochę też napisałam, ale to było zupełnie inne zapotrzebowanie na jakieś takie monumentalne sztuki, które nigdy nie były zrealizowane. Ale nie wiem, zobaczymy. Nie oby. ma czasu nigdy na to. No, by się znalazł, oby się znalazł. Jak jesteśmy jeszcze przy zdjęciach. Miałem wrażenie, że końcówki niektórych ujęć ginęła ostrość. Takie. Oglądałem, przyznaję się na laptopie dosyć blisko siebie, że przy końcówkach niektórych tuż przed cięciem po prostu gubiana i to nie było celowe rozostrzenie. Na przykład jak Marcin rozmawia z jakimś panem, który opowiada a, o tych małych tak, zdjęciach no w, w, w, na początku filmu, tak kilka razy. To jest kwestia obiektywu, że znowu Paweł Banasiak używał takich specjalnie zrobionych obiektywów i one mają najczęściej długi. Tak widziałem w materiałach promocyjnych, takie tak, 30 centymetrowe więc, no, co najmniej więc one powodują, że tam najmniejszy ruch w kadrze do przodu, do, w stronę kamery, no już się gubi ostrość. Ona gdzieś jest pewnie w środku, tam gdzie jest ustawiona. No ale w dokumencie nie da się ustawić tak, jakby można było w fabule, a Paweł pracuje bardzo dużo w fabule, gdzie po prostu jest przyjemny do tego, że jak aktorowi się powie, że ma stać tutaj i nie 5 centymetrów do przodu czy do tego, tak jest. To no w dokumencie się nie da tak zrobić, więc stąd być może te nieostrości, ale one chyba nie były zamierzone specjalnie. Nie, dlatego chciałem spytać, bo to nie, nie o to też mi chodzi, żeby wytykać błędy, tylko bym ciekaw, czy to tak było celowo, bo kilka razy jest taka zabawa ostrością właśnie no fotograficzna tak, tak. stricte, ale... No bo tam też chodziło o to, żebyśmy, żeby szukał takich um, niejednoznacznych ujęć, czy takich różnych odbić i tam gdzie mogliśmy to robiliśmy, tak samo jak użyliśmy pożyczonego od Pana Demidowskiego lustra e, trójkątnego, które mnie doprowadzało do szaleństwa, ponieważ on, Paweł stawiał je, operator, w różnych miejscach. Był tłum ludzi na krakowskim przedmieściu, a on po prostu lustro. I teraz, żeby ono stało, no jak ma stać samo, no, lustro? I no, ludzie chodzą, tak, bo to był jakiś, nie wiem, jakiś jarmark y, y, jagielloński, czy coś takiego, więc był w ogóle tłum ludzi. No nie do opanowania. Nawet jak ktoś widział to no to stoi sobie jakieś tam trójkątne lustro dziwne. No ale takie odbicia rzeczywiście i tam, tam na pewno są jakieś miastrości, a to akurat jest zamierzony cel. Tak. No, chodziło o taką właśnie niejednoznaczność pokazywaniu też samego miasta. Zaciekawiło mnie też takie ujęcie tuż obok Teatru Starego. Czy był wykorzystany jakiś dźwig, kran, coś takiego, bo jest bardzo z wysokiej perspektywy i bardzo obniżona? Czy to było właśnie wykorzystanie takiego sprzętu, czy jeszcze jakiś inny trik? Tak, to był podnośnik bo większość separatorów z integratu, ja oni bardzo lubię właśnie jakieś takie urządzenia, które gdzieś z góry pozwalają patrzeć. No i różne próbowaliśmy. akurat tutaj był to podnośnik taki nie za duży wcale, bo no to różnie z tym bywa. Niestety to był dzień akurat, kiedy właśnie się rozkładały, nie to się nie rozkładały krany, tylko okazały te, te krany tam różne tego festiwalu czy, czy tam jarmarku, tylko inaczej jeszcze było, okazuje się, że musimy poczekać, chyba aż przyjdzie karetka, nie? No, to się nagle może poczekamy. Ta, przejdź zaraz obok nas. No, ja... Jesteśmy w centrum miasta. No pewnie dyżur mają na cenę. cen. o <grym> ja, czym ja mówiłam? Aha, o tym, że okazało się, że o godzinie 7 rano na rynku w Lublinie, to się nazywa rynek? rynek się. Chyba tak. Nie da się zrobić bo tam bez przerwy jeżdżą jakieś czołgi, ciężarówki, w ogóle nie wiadomo co, więc też niektóre ujęcia nie mogły na przykład zejść do samego dołu, bo to po prostu nie było żadnego ujęcia tak naprawdę, tylko były jakieś samochody, to na, na, na tej ulicy Jezuickiej to już jest trochę później robione, więc no trochę było łatwiej, ale też no, i jeżeli to jest do samego parteru, nie zajdzie, to nie ma takiej możliwości raczej, żeby to płynnie też było. Także to, no, taki, taki, tak operatorzy patrzą no i myślę, że dobrze, bo to jest taka obiektywizująca jakaś taka kamera gdzieś pokazuje te, te miejsca z takiej perspektywy, z której się normalnie nie ogląda. To też daje zupełnie inny ogląd. Czasami byłam rzeczywiście yy, zdziwiona, że tak może wyglądać nie, niektóre miejsce właśnie z góry bo to, to było nisko, ale na przykład byliśmy gdzieś w Krakowie na zdjęciach 45-metrowa drabina strażacka i to było coś niebezpieczne. Zupełnie inaczej wygląda Kraków z tej perspektywy, to są każde miejsce. To jest też bardzo fajny właśnie wyróżnik tego filmu, to te takie inne ujęcia, ale zaciekawiła mnie też muzyka, bo jest niezwykle zróżnicowana, ale we mnie na przykład niemal non stop budziła niepokój takie intensywne bardzo dźwięki. I co, zaszło, co szło za takim właśnie doborem muzyki? E, jakby kompozytor był propozycją Marcina Suzińskiego, to jest jakiś jego kolega, Sebastian Matz. Tylko, że to znowu było na odległość, bo pan Sebastian mieszka w Gdańsku i stamtąd miał muzyków, których dobrał, między innymi Mazą, tylko nikt nie wie, który. <laughs> <laughs> Ale to rzeczywiście tacy muzycy, no wybitni, powiedzmy. I właściwie było jedno spotkanie, kiedy ja tylko powiedziałam o charakterze, gdzie ta muzyka jest potrzebna, gdzie trzeba coś wypunktować, coś tam zaznaczyć, no wiadomo, że tym takim najbardziej dramatycznym momentem jest ta fotografia spirytystyczna, czyli zwany duch. Więc tam musiał coś zrobić takiego, żeby to była jakaś muzyka z duchem związana. No i oczywiście jakiś taki akcent paryski. Ja nie bardzo wiedziałam, jak to ma brzmieć, no i on coś zaproponował i wydaje mi się, że dobrze. Pewnie sobie inaczej wyobrażałam tą muzykę, ale ta jest ok, więc to nie było problemu. Były drobne poprawki, dlatego że musieliśmy rzeczywiście tą sekwencję właśnie z duchem wydłużyć, coś tam jeszcze, ale to nie były jakieś takie ogromne różnice między tym, co on zaproponował, a co później właśnie, co jest w efekcie już Właśnie jak wspomniała Pani o tym zdjęciu z duchem, bo Marcin też pokazywał to zdjęcie na zajęciach. Niektórzy studenci widzieli, ja na przykład nie widziałam. a czy Pani widziała tego ducha tak, na tym zdjęciu? Oczywiście. O, ja nie, kompletnie. Ja jestem jedną z niewielu osób, które widzą tego ducha, a tam dużo różnych rzeczy jest na tym zdjęciu. Także na pewno jest duch. A dla mnie jest to też film drogi i jestem ciekaw, ile trwały zdjęcia. Znaczy drogi w tym sensie, że się poruszamy. Tak, że jest podróż między, po Lublinie, po Paryżu. wiem ja ile trwały te zdjęcia, ale pewnie jakieś dwa tygodnie w sumie, bo jeszcze jakieś takie były drobiazgi, że na przykład właśnie tego Sandomierza musieliśmy jechać i to było chyba w ogóle na końcu realizowane, albo jakoś tak. Paryż gdzieś w środku, a cała większa część tych zdjęć to była chyba w czerwcu ubiegłego roku, i tam był problem też taki, że ten czas jest taki dynamiczny kozeanem pogody, więc mieliśmy naprawdę ogromne kłopoty, żeby później z tego materiału, bo to co pół godziny się zmieniała pogoda, albo padała, albo było słońce, albo były chmury, to też daje ciekawe efekty, ale no spasowanie teraz tych zdjęć naprawdę było dosyć trudne. No ale tej pogody nie, nie byliśmy w stanie opanować, także no robiliśmy co mogliśmy. I to nam no, trochę komplikowało oczywiście zdjęcia, no bo trzeba było ten plan właściwie na bieżąco dostosowywać. Do, do warunków, Tak ja myślę, że około 14 dni w sumie z, z jakimiś podróżami też, bo no, by trzeba było też przejechać tam, te 3000 km kilometrów jedną stronę. No a jak się Pani w Paryżu podobało, jak już tam dotarliście? No to już znałam Paryż, więc o. wcześniej nie z poprzedniego filmu, yy, więc to nie było jakieś tam wrażenie wielkie już, aczkolwiek ja lubię Paryż i w ogóle chciałam tam zamieszkać. To jest takie miasto, które jest do, do, do ogarnięcia, takie właśnie. Gdzie można i pieszo się przejść, i, i, i to nie jest męczące bardzo. Natomiast Konopka pokazał nam, bo tam do niego właśnie dopadano pod Konopki, który właśnie wykonał to zdjęcie Rzymigrodu, które gdzieś tam funkcjonuje na świecie. On nam pokazał Paryż, którego w ogóle nie znałam, bo to była jego 99 dziewiąta i trzynasta dzielnica, taka, powiedziałabym, paryska Praga coś takiego, czyli taka zapuszczona dziewnica, która teraz nagle odzyskuje y, jakiś blask i to jest taka modna dzielnica. czy tam artyści mieszkają, jakiś też biznes, y, taka właściwie trochę nowoczesna, trochę mniej nowoczesna y, i to jest dziwne, bo to jest, mówię, to zupełnie inne miasto. Tam właściwie każda dzielnica ma swój, swój charakter, a ta jest taka kompletnie nieparyska. No. Chociaż to jest ta dzielnica, właśnie, gdzie umarł Norwid, czyli pewnie w jego czasach to były, były obrzeża miasta. To był taki dom dla y, tam chorych i opuszczonych, więc to, to już było pewnie zaniastem. tak mi się wydaje. Interesuje mnie też taka kwestia techniczna podpisywania bohaterów, bo spotkałem się z tym, że są dwie szkoły, że albo raz, a dobrze, że tak powiem, podpisujemy, albo co jakiś czas i pani wybrała tę metodę co jakiś czas podpisywania bohaterów. cały czas? Bo już nie pamiętam. Znaczy cały czas. No, jak się pojawia znaczy, Marcin, to, to praktycznie za, za każdym podpisany. razem jest podpisany i nie bohaterowie również. Tak, no, ja lubię też taką formę, gdzie w ogóle nie ma podpisów ale tutaj to było konieczne, żeby po prostu widz orientował się, kto jest kolejnym rozmówcą Marcina i gdzie jesteśmy, bo to też było ważne, łącznie z tymi miejscami, gdzie są na przykład zbiory fotografii czy negatywów. Natomiast dlaczego zawsze? Dlatego, że tak robią telewizje światowe i doszło do wniosku, że to jest bardzo dobrze, dlatego, że jak ktoś ogląda film telewizji i włączy w pewnym momencie, no to po prostu nie wie, kto to jest nawet y, chyba, nie pamiętam jak to jest, która, czy planet, czy, czy któraś z tych stacji, y, podpisują łącznie z tym, jaka jest y, rola tego człowieka w historii. Czyli na przykład, że to jest tam, nie wiem, y, ojciec czyjś tam, tak? Albo, że ma taki taki związek, albo, że biograf czyjś, bo to zwykle takich, takie filmy tam pokazują, ale to myślę, że to jest bardzo ważne, bo jak się rzeczywiście włączy, w, nie wiem, nawet po kilku minutach i ten bohater nie jest podpisany, to my już nie wiem w ogóle o co chodzi. Zwróciłam do wniosku, że to będzie, ponieważ ten film pewnie będzie funkcjonował w telewizji, no bo się ogląda w kinie, czy na jakimś pokazie, to nie ma problemu. Natomiast jak to funkcjonuje w telewizji, czy w internecie, no to już warto, żeby jednak widz w każdym momencie wiedział co chodzi. Tylko z tego powodu. Teraz mam pytanie, które ewentualnie albo wytniemy, albo nie, bo które między naszą korespondencją, bo stwierdziła Pani, że to nie jest najlepszy z Pani filmów i no dlaczego nie. Pani tak uważa? A jest? Nie wiem, bo ja nie widziałam wszystkich, więc jak obejrzę wszystkie, to powiem, ale nie widziałam wszystkich. Pani widziała wszystkie swoje filmy, więc... Czy coś, że tak powiem, zabrakło, co ja chciała z... Pani zrobić w tym filmie? Stąpuje mnie, że ludzie tak ten film dobrze odbierają. Nie wiem, czy, czy szczerze, czy nie. Bo tam nie ma ani żadnej historii, jakiejś takiej emocjonalnej. No, nawet nie ma prak praktycznie bohatera. Też nie można powiedzieć, że bohaterem jest fotografia. Bo jest coś pomiędzy, tak? Między tymi ludźmi, którzy robili zdjęcia, którzy robią i tym, co jest na zdjęciach. Więc właściwie ten temat jest taki rozmyty. Powiedział Lucjan Demidowski, że to jest taki kolaż, taka mozaika. No i pewnie coś, coś takiego tutaj jest. Yy, nie wiem, nie ma pewnie też takich rzeczy, które ja lubię, czy jakichś takich niedopowiedzeń, może poza tam paroma fotografiami, które są, czy scenami, które lubię, na przykład lubię tą scenę drzewa w ogóle całą tą jabłeczną, która jest taka, no, jakaś taka mistyczna gdzieś tam się robi. Ten duch, myślę, że dlatego, że jest, w ogóle to mieszkanie było dla mnie szokiem, że ono jest takie małe, że ten bohater jest taki duży i że te mieszkania w ogóle były takie małe, żebyśmy mieszkali te gierkowskie bloki, że tam po prostu jest taki kawał historii i takich obrazów, których się, no, nawet w dużych archiwach tego nie ma i że on to tak strupulatnie wszystko trzyma. Ale myślę, że dlatego, że to jest tak bardziej telewizyjnie zrealizowane, że może ten duch w jakiś sposób no, nie jest taki banalny. No bo rzeczywiście parę osób mówi, no to jakieś tam plamy tam właściwie, nie wiadomo, jakiś kawałek jakiegoś y, y, kwiatu, czy tam jakieś rośliny w doniczce i właściwie nie wiadomo, co tam jest. Ale może dzięki temu właśnie on nabiera taki, takiej mocy, że jest zestawiony właśnie z takim banalnym mieszkaniem, Natomiast no ja nie wiem, no, są filmy, które się lubi, który się, się mniej lubi. To, ten, ten gdzieś tam też lubię oczywiście, bo on ma parę fajnych miejsc. Natomiast na pewno nie jest to najlepszy film. A ten przed Panią, czy już taki był? Który? No, Czy będzie jeszcze taki ja najlepszy już... Pani uważa, który, czy, ten czy ten już ten był normal, taki? No, nie wiem, to, to trudno powiedzieć. Natomiast na pewno przedtem był dużo lepszy. To też jest taki zwykle żal, że się robi film i on gdzieś tam nie ma go, praktycznie nie funkcjonuje. Nie wiem dlaczego, bo może ma się za mało siły, żeby tam gdzieś go przebić. Z różnych przyczyn. Albo nie trafił swój czas, albo, albo nie wiem co. I to jest rzeczywiście ogromny żal, że taki, takich filmów też mam kilka, które gdzieś tam przeleciały i wszyscy taki film, tak? No taki też no, robiliśmy. No i właściwie nigdzie go nie ma. No, no i, to, i to jest kłopot bo człowiek wkłada to energię i są też fajne zdjęcia i jakieś pomysły, i ten, no i to gdzieś tam tylko w bardzo tak niszowym środowisku funkcjonuje, jeśli w ogóle. A, a właśnie na przykład chodziło o to, żeby to środowisko, które opisujemy, nie było niszowym. Bo tak na przykład było, jak robiliśmy film o teatrze tańca i tak było, jak robiliśmy film o teatroterapii. Żeby właśnie to się nie zamykało w tym środowisku, tylko żeby wyszło na zewnątrz. No okazało się, że nie. A wiem, że też są filmy podobne, które są dużo gorsze. Gdzieś tam latają po całym świecie, I, no i w ogóle, że takie odkrycie, ojejku. No ale z tym nie, no nie możemy się przebić z niektórymi rzeczami i, no i tak to jest. o tym ci nie poradzi? To teraz takie pytanie dla słuchaczy, gdzie można mhm. będzie lub już można zobaczyć ten film, bo niektórzy nie mają takiego szczęścia, że mogli wypożyczyć mhm. i tutaj wytłumaczenie, to znaczy nie ukraść z internetu i obejrzeć, tylko mogłem wypożyczyć od Pani ten film, gdzie można no zobaczyć. No właśnie, ale i pewnie na razie nie, nie będzie, nie, nie, także... Nie. Czy pewnie będzie to jakaś projekcja w telewizji Lublin. No jest taka sugestia, że to jest film bardzo festiwalowy, ale ja nie wiem, na jakie festiwale wysyłać, bo zawsze jest zarzut, że to jest, że to jest film lokalny, no bo jest lokalny. Pewnie będzie też zwierzyńcą na festiwalu i tyle, co na razie wiem. Nie wiem w końcu, bo TVL miał kupić, o dziwo, i nie wiem, czy tam kupił, bo tam cztery jakieś filmy, które na szczęście nie są koprodukcją z TVP, bo to jest też taka zasada. Yy, o dziwo yy, właśnie TVN, który jest taką komercyjną stacją kupił. Bo oni mają jakiś taki w zasadzie Polonii, jakiś taki international TVN, czyli to jest jakiś kodowany program, który gdzieś tam na całym świecie yy, jest dostępny, ale to jest znowu kodowane, ja nie wiem kto to ma, bo ja chyba nie mam tego programu. No ale, ale jest gdzieś to, czyli gdzieś pójdzie w świat. To, to już jest też dobrze, że na takiej zasadzie. A nie myślała Pani o takiej premierze internetowej właśnie? Żeby w Ja sposób... muszę spytać producentkę, czy się na to zgodzi, no bo to jest już wtedy jakby zabicie filmu, tak? Już wtedy nikt tego nie będzie chciał wziąć, na przykład jakieś emisje telewizyjnej, chociaż nie wiem, bo to są naprawdę bardzo dziwne decyzje i co tam kto bierze do redakcji filmowych, a yy, Akurat ten film nie musi być TVP pokazywany, bo to nie jest koprodukcja, więc możemy w różnych telewizjach, ale no, mówię, nie sądzę, żeby kompensywne stacje były akurat takim filmem zainteresowane. Natomiast TVP jest nowy prezes, więc nie wiadomo, co będzie dalej. Kto będzie rządził czy czym, jaka będzie struktura. No Zobaczymy, dosłownie jej przenosi. I na koniec jeszcze takie pytanie. Jakiś kolejny projekt, już ma Pani? Tak, jest, no jest po montażu obrazu, jest film Oleszku Mądziku. To się będzie chyba nazywało Lustra Leszka Mądzika, też taki tytuł, ale w sumie okazuje się, że funkcjonalny w tym wszystkim, co się nam udało nakręcić. Także ten film będzie miał premierę chyba 26 września, bo to będzie jubileusz Sceny Plastycznej Kul i też Leszka Mądzika, bo jakby zbiega się jego, jego urodziny, które były w lutym, ale się zbiegają właśnie z jubileuszem Sceny Plastycznej Kul. Także nie wiem jeszcze gdzie będzie ta projekcja, bo też szukamy miejsca, niekoniecznie musi to być na kulu, ponieważ tam nie ma za dobrej sali projekcyjnej, więc pewnie będziemy szukali jakiegoś innego miejsca w pobliżu. Może to będzie po prostu Studio telewizyjne, bo tu akurat jest koprodukcja z telewizją. No z powodu też takiego, że archiwalne materiały, telewizja ma, więc to akurat do, dobry układ, że to jest. Mam więc nadzieję, że i przy okazji premiery tego filmu będziemy mogli porozmawiać. Dzisiaj bardzo dziękuję i za rozmowę, i za zrobienie tego filmu. Dziękuję bardzo. W świat rozmówczyni zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu